opiwie.wordpress.com podcast przy którym pocieknie ci ślinka Witam serdecznie po raz kolejny za mikrofonem Bania Słuchacie podcastu o piwie Dzisiaj mam ze sobą piwo obołoń biłe czy jak jest napisane na polskiej etykietce obolon białe Jest to piwo niefiltrowane, składające się ze sodu pszenicznego i ze sodu jęczmiennego. Ciężko mi jest zakwalifikować to piwo do konkretnego stylu, ponieważ są informacje, że jest to piwo pszeniczne, są informacje, że jest to piwo pszeniczne, ale typu Witbir, czyli tego typu belgijskiego. Co przemawia za tym, że jest to piwo typu belgijskiego? No na przykład dodatek kolendry w trakcie ważenia tego piwa. Jak to będzie rozstrzygniemy już za chwilę. Może uda nam się jakoś się przyporządkować do konkretnego stylu. Podam tylko takie aptekarskie informacje. Ekstrakt 11,5%, alkohol 4,7%, czyli mieści się zarówno w tym przedziale dla piw pszenicznych, jak i dla witbierów. Piwo jest piwem ukraińskim. Nasi wschodni sąsiedzi najprawdopodobniej umieją ważyć dobre piwa. Tak czytałem w recenzjach. Czy moje zdanie pokryje się z tymi recenzjami? Przekonamy się już za chwilę. Piwo z wyglądu jest takie troszkę nijakie. Etykiety pisane cyrylicą jakoś mnie zbytnio nie przekonują. Ale mimo wszystko staram się nie uprzedzać. Są one całkiem kolorowe. Jest biały, czerwony, złoty, zielony kolor. Kapsel jest na pewno bardzo ładny. Jest, jest na nim logo takich dwóch gryfów, które trzymają jakiś herb. Kapsel pierwsza klasa. To samo logo tych gryfów jest na przedniej etykiecie. Tylna etykieta jest już stricte e, polska, Wsz wszelkie informacje są e, w języku polskim. Między innymi piwo jasne, białe, niefiltrowane, pasteryzowane. Składniki woda, jasny sód jęczmienny, jasny sód pszeniczny, pektyny, kolendra, drożdże, chmiel. Wartość energetyczna 43 kalorie na 100 gram piwa. Pierwszy raz się spotykam z tym, żeby piwo miało podaną zawartość kalorii, no ale e, dla kogoś, kto jest na diecie, no to na pewno jest przydatna informacja. Przechowywanie w temperaturze od 5 do 20 stopni w ciemnym miejscu. Ważna informacja, możliwy osad drożdżowy. I rzeczywiście w mojej butelce jest wyraźny osad drożdżowy, na mnie się zbierało tych drożdży. E, przez butelkę sprawiają wrażenie białych. Butelka jest z zielonego szkła, jest to butelka typu NRW, czyli mniej więcej taka jak w piwie na przykład żywym albo w innych produktach Browaru Amber. Butelka posiada tłuczoną nazwę obołon, obolon czy obołoń. Poza tym, etykietki już mi się trochę odsklejają od tego piwa, ale to jest nieważne szczegół. Data ważności mija 10 listopada 2011 roku. Ciekawą rzeczą jest instrukcja nalewania piła do szklanki. Najpierw nalewamy tak standardowo, potem jak mamy większą część przelaną czy, czy tam połowę, czy większą część mamy przelaną do szklanki, to trzeba wziąć butelką, zamieszać, zamieszać i wtedy przelać resztę razem z tym osadem drożowym. Ja sobie wymyśliłem, że wypiję to piwo w następujący sposób najpierw połowę piwa, tą pierwszą przeleję do szklanki z natosadu drożdżowego i, i wypiję e, i ocenię następnie wymieszam to piwo i przeleję sobie do szklanki drugą część tą z osadę, dodając jednocześnie cząstkę cytryny do tego piwa jestem ciekawy jak ono będzie smakować z cytryną witbiry czasami się podaje z cytryną, e, może mieć to znaczący wpływ na ich smak zobaczymy jak będzie w przypadku białego na stronie internetowej znalazłem taką informację, że piwo najlepiej podawać schłodzone do temperatury 80 stopni Celsjusza. No zapewne było to y, nieumyślnie napisane, zapewne chodziło o 8 stopni Celsjusza jednak. Podejrzewam, że ta informacja już od dłuższego czasu gości na stronie internetowej obolon.pl. Przydałoby się, żeby została ona poprawiona być może ktoś tego odsłucha i, no i to poprawi myślę, że czas na kosztowanie piwa, także zabierajmy się za otwieranie piwo otwarte postaram się delikatnie przelać do szklanki, żeby nie naruszyć tego osadu drożdżowego udało mi się piwo przelać do szklanki. Nie dziwcie się oglądając zdjęcia, że mam taką zwykłą szklankę, coś jak od kompotu, jednak sugerowałem się tym, że to jednak może być Witbir, a jedna z bardziej znanych belgijskich firm produkujących Witbiry mniej więcej takiej szklanki używa. Oczywiście tamta szklanka jest trochę szersza, jest z grubszego szkła, jednak no, jest w pewnym sensie podobna. Także nie przelewałem piwa do jakiegoś wymyślnego pokalu, tylko do zwykłej szklanki mam nadzieję, że to się dobrze sprawdzi. Piwo posiada jakąś tam skromną pianę, która bardzo szybko się redukuje. Piana no, praktycznie spada do takiego niewielkiego korzuszka. Jest biała, jest całkiem gęsta, przynajmniej takie sprawia wrażenie. Piwo jest w takim mm, brunatno pomarańczowym kolorze, takim jasno pomarańczowym bym to określił. No, jest mętne, nie ma wątpliwości. E, trzymając palce z tyłu szklanki, nie widzimy ich. Myślę, że o wyglądzie tego piwa więcej Wam nie powiem. Czas na sprawdzenie zapachu. Zapach jest ciekawy. Pierwsze co mi przychodzi do głowy to jakiś zapach mandarynek, zapach albo w sumie nawet bardziej zapach mango. To, to mi się wydaje, że to jest najbardziej dominujące w tym zapachu. No Staram się znaleźć jakąś, jakąś nutę miodową, waniliową, która jest, która się zdarza w witbierach jednak. no Niestety nie udaje mi się złapać w ogóle, poza tym mango to... To naprawdę niewiele czuć w tym zapachu. Nie ma na pewno charakterystycznych dla piw pszenicznych, bananów czy goździków, a być może mój nos dzisiaj nie działa tak jak powinien. No jednak wydaje mi się, że, że to mango jest tutaj dominującym i w sumie jedynym zapachem. Piwo bardzo mocno gazuje, duże ilości bardzo szybkich bombalków uciekają ku górze. Zachęca to do tego, aby spróbować pierwszy łyk piwa. Interesujące piwo. Bardzo interesujące. Jest lekko kwaskowate. Wyraźnie w smaku czuć tą kolendrę. Zostawia taki świeży posmak w ustach. No nie jest to taka świeżość jak mięta, ale bym powiedział, że taka bardziej delikatna świeżość, takie, taki ziołowy posmak, no coś ciekawego naprawdę. Piwo jest bardzo mocno nagazowane, dobre orzeźwienie, naprawdę po wzięciu łyka zaledwie tego piwa, naprawdę czuję się orzeźwiony. Myślę, że to zasługa tego nagazowania, kolendry oraz kwaskowatości. W smaku daje się wyczuć taki delikatny banan, fajne, jeszcze podejrzewam, że jeszcze nie odkryłem wszystkich noc smakowych, jednak już te, o których Wam opowiedziałem, zapowiadają naprawdę dobre piwo obołoń białe będzie piwem, po które będę chętnie sięgał w przyszłości. Szukałem w internecie jakichś informacji na temat tego piwa i natknąłem się na to, że 7 lat temu kosztowało w Polsce 3,99 Zgadnijcie, jaka jest cena dzisiaj? Również 3,99 w Piotrze i Pawle. Super, że piwo nie podrożało. Z drugiej strony szkoda, że nie jest jednak tańsze. No ale uważam, że warte jest swojej ceny. Jeśli ktoś o obołonie białym będzie myślał, że, że jest to taka zwykła pszenica, a przecież mogę sobie jakąś tam inną pszenicę tanią kupić, e, tanią, tańszą powiedzmy, okocima tańszego o 50 groszy, e, czy, czy też dwie lidlowskie pszenice e, i też zapłacić 4 zł no to Wam powiem, że, że to jest inne piwo. Tamten co są... E, Tamte piwa, no to są Hefeweizen, czyli te niemieckie pszenice. Tam mi się wydaje taka bardziej belgijska. No, co prawda nie mam porównania, jednak patrząc do opisu stylu, no to no, mogę takie wnioski jakoś tam nieśmiało wyciągać. No, czuć tą kolendrę, ziołowość, taka... Ten smak jest taki złożony, jest, jest na swój sposób ostry, czyli E, czyli to też jakoś do witbiera pasuje. No, nie, nie mogę tutaj uchodzić za znawcę, nigdy Witbirów nie próbowałem. Jednak e, jestem pewny tego, że po obołonia się my jeszcze nie raz i nie dwa. Piwo troszeczkę mi się ogrzało. W zapachu do mango doszedł zapach. Delikatny bardzo zapach kolendry. W smaku piwo stało się bardziej kwaskowe, tak jakby cytrynowe troszeczkę. Jest naprawdę super. Jeszcze bardziej orzeźwia niż na początku. No Dzisiaj mam taki y, letni, letni, wiosenny, ciepły dzień za oknem. Dużo słońca, a temperatura powyżej 20 stopni w cieniu. Idealne piwo na taką pogodę. Na lato będzie jeszcze lepsze. Pamiętajcie tylko, żeby je dobrze schłodzić, te 8 czy też według producenta 80 stopni, no to jest, to jest dobra temperatura dla tego piwa. Piana jak wam mówiłem, na początku była bardzo mizerna, to był taki korzuszek. Jednak ten korzuszek cały czas się utrzymuje na powierzchni piwa, zostawia takie takie delikatne wzorki na szklance. Jednak te wzorki szybko spływają do, do całego tego piwa i, i nie zostają zbyt długo na ściankach szklanki. Jestem bardzo zadowolony z degustacji białego takiego samego w sobie. Teraz czas na degustację tego piwa z cząstką cytryny. To jest taka niewielka cząsteczka powiedzmy 1 dziesiąta. E, cytryny, która, która jest wielkości no mniejsza niż, no, która jest wielkości jajka powiedzmy. Taka mała cytrynka i z tego jedna dziesiąta wycięta. Myślę, że to będzie odpowiednia ilość. E, nie zamierzam wduszać soku e, bezpośrednio do piwa, po prostu na dno wrzucę sobie ten kawałeczek cytryny i zaleję to piwem. Nie będę nic wyduszać. E, mam nadzieję, że e, Aromat cytrynowy się ładnie tutaj uwolni, a mimo wszystko piwo nie stanie się na zbyt kwaśne. Pozwólcie, że przygotuję sobie tą swoją miksturę, aby w tym czasie posłuchajcie promo podcastu o piwie. Najgorsze, najobrzydliwsze, najbardziej kwaśne piwo, jakie kiedykolwiek w tym podcaście było niedobre, a słodkie, trąci alkoholem i mocno gazowane ważne jakie piwo, ważne jaki podcast. Podcast o piwie. Dodanie cytryny do piwa spowodowało to, że straciło ono prawie całkowicie ten swój e, korzuszek piany. Teraz jest jedynie taka mała obrączka wokół, e, wokół szklanki. Zapewne sok z cytryny tak wpłynął na tą pianę. Jednak e, Przekonajmy się jak teraz piwo pachnie, jak teraz smakuje Wasze zdrowie. No a w smaku piwo się stało takie jakby bardziej wodniste. Chyba mi się wydaje, że ta wersja bez cytryny bardziej mi przypadała do gustu. Zobaczymy, spróbuję jeszcze sobie trochę jednak z tej cytryny soku wydusić. Trochę zamieszam no i zaraz Wam opowiem jak to wtedy smakuje ok, mikstura już przyrządzona piana całkowicie zmi zniknęła po wyduszeniu soku no, zapach oczywiście jest piękny cytrynowy no bo wydusiłem cytrynę to jak żeby miało pachnieć nic kompletnie poza tą cytryną już się wyczuć nie da ale przekonajmy się jak to jest teraz w smaku wyduszenie soku z cytryny Zmieniło znacznie smak piła. No i tu teraz, teraz mam problem, czy bardziej mi smakuje ta wersja z wyduszoną cytryną, czy bez. Wydaje mi się, że ta wersja z wyduszonym sokiem z cytryny jest bardziej orzeźwiająca. Jednak nie odświeża tak bardzo jak ta pierwsza szklanka. Smak kolendry się troszkę zredukował a szkoda, bo, bo to było dla mnie coś nowego, coś, co bardzo mi odpowiadało. E, teraz no, przede wszystkim jest kwaskowość piwa, ale to jest taka fajna kwaskowość od cytryny. E, jak już mówiłem, jest taka orzeźwiająca, pobudzająca. Stawia na nogi. Chciałoby się rzec, no, o ile piło może oczywiście postawić kogoś na nogi. W gorące dni, bardzo słoneczne. Myślę, że lepiej sprawdzi się ta wersja z wyduszonym sokiem z cytryny, a w takie dni po prostu ciepłe. Na pewno będzie lepsza wersja mmm, taka po prostu z butelki. Jeśli ja miałbym do wyboru wersję z cytryną oraz bez cytryny, myślę, że za każdym razem jednak wziąłbym tą wersję bez cytryny, ponieważ e, smaki i zapach są bardziej wyraziste, jest ich więcej są złożone, są bardziej interesujące. Takie jest moje zdanie. No, Wam też polecam zrobić sobie taki test. Najlepiej najpierw spróbujcie sobie troszkę piwa odlejcie, dodajcie trochę cytryny, jak Wam zasmakuje. Spróbujcie wersję bez cytryny, również tylko troszeczkę i wtedy będziecie mogli stwierdzić co zrobić z resztą piwa: Pić z cytryną czy bez? ja bym pił bez ocena jaką mogę wystawić temu piwu to 9 punktów uważam, że w pełni zasługuje na tą dziewiątkę jest piwem ciekawym, jest piwem nietuzinkowym niepowtarzalnym w Polsce chyba żaden browar nie waży takiego piwa i chociażby z tego względu warto jest sięgnąć po bołonia białego zachęcam Was serdecznie do tego Dzisiejszy odcinek taki troszkę zakręcony, jednak mam nadzieję, że mimo wszystko fajny. Czekam na Wasze komentarze, zapraszam do odwiedzenia strony opiwie.watpress.com Zapraszam do zostania fanem na Facebooku, facebook.com kośnik Słyszymy się już za tydzień, już w kolejną sobotę rano. Mówił Bania, na razie.